Pamiętam to, padał ten, a ja w pokrych ustach Mela stał czas od cudy Kowa w kutach Jeden przywyczek i już do... Jest luta, często ja i gracja Nigdy nie gadano o smutach Zaraz, zaraz, zrobimy dla ekspedientek Krzywdę, kolejna butelka wzięta Ze sklepu na wyrwę, codzienna rutyna, Poczekaj chwilę, zaraz przyjdę Dobra imprezka, przysięgam, szybko nie wyjdę I jak dzień wpadam do domu, wkładam Nowy spodzień, Tu przyjeżdża po mnie już siedzę na przodzie, stawiam czoła w kolejnej nowej przygodzie Jesteś chłopakami, nigdy nie zostaję na lodzie Tak jest, cały czas Tak jest, i za dniem, ciągła impreza Przeplata na krótki w snę. Ktoś mówi, kurwa mać, co to ma znaczyć? Nie wierzy? Musi to zobaczyć Tak jest, cały czas tak jest, dzień za dniem Ciągła impreza, na krótkim sten Ktoś mówi, kurwa masz, co to ma znaczyć? Nie wierzy? Musi to zobaczyć Ty też kochasz się bawić, bo ja w życiu lubię się zaprawić Wyluzować, zielonych fiwkę nabić Spalonych wąsków już nie mogę naprawić Nierealna sprawa, tematu co chwilę do domu nowa dostawa Nie mam hajsu, a ty niechasz od przyjeżdża kawa Piotka dla znajomych, ci Urządcych jak Lawa, pamiętam to mnie preskę Nawet nie wiem czyje urodziny Na parkiecie no świrujące dziewczyny Ja i Bekuś Marcinkiem Uśmiechnięte miny Nie wiem chłopaki, nie wiem co my tutaj robimy Przypadkowo, ale zobacz jak bojowo Bawi się człowiek tak jest, cały czas tak jest, gdzieś za dniem Ciągła impreza przeplata na krótkim snem Ktoś mówi, kurwa mać, co to ma znaczyć? Nie wierzy? Musi to zobaczyć Tak jest, cały czas tak jest, gdzieś za dniem Ciągła impreza, na krótkim snem Ktoś mówi, kurwa mać Co to ma znaczyć? Nie wierzy? Musi to zobaczyć Rozmowy do rana już prawie na migi Zawsze z łopakami tylko z pierwszej ligi Robimy szybko, ale nie na wyścigi Jeśli robisz tak, nie rób sobie fatyli jeszcze Wiesz co mówię, zabawisz się jak każdy lubię Pamiętne imprezy z katowickim mega klubie Przy barku jak zwykle pieniądze gubię I tak leci stuwa po stówie stuwa po stuwie. Tak jest, cały czas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 Słuchaj, słuchaj, w sprawach, wiesz, słuchaj. połeczka i dwie torby i załatwione. Tylko z dobra. takim wariantem, że musi być, że musi otwierać płytę człowiek. dobra, dobra. Słuchaj, się. Jadę do nocnego na Połowiecką i zdaję po bokę. Dobra,